Studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM zapraszają do Antropofonu, pierwszego polskiego podcastu etnologicznego. www.antropofon.blogspot.com Już za chwilę w Antropofonie usłyszymy doktora Mariusza Kairskiego, który opowie nam o swojej pierwszej wyprawie badawczej do Ameryki Południowej. Doktor Kairski zajmuje się głównie teorią społeczeństw pierwotnych, problematyką przekładalności kulturowej, epistemologią antropologii oraz etnologią tubylczej Amazonii. Wielokrotnie uczestniczył w grantach i projektach badawczych dotyczących regionów amazońskich, do których od połowy lat 80. regularnie powraca. Wywiad przygotowali Kamila Grześkowiak, Bartosz Wiśniewski, Dorota Szczepaniak, Jakub Alejski. Pierwotny cel tego wyjazdu to było udać się w górę rzeki Ventuari do Indian. Makiritare na samą granicę z Brazylią, żeby zobaczyć jak tam u nich wygląda po 40 latach od wyprawy o Amazonka. Była taka słynna wyprawa w końcu lat 40 -tych. Wszyscy ci, którzy mieli jechać sobie tą książkę przeczytali, byli nią zafascynowani. i Chcieliśmy zobaczyć jak to tam na tej granicy wenezuelsko-brazylijskiej wygląda. Do tych makilitarów wtedy nie dojechałem, dojechałem 10 lat później. Przywieźliśmy trzy duże kolekcje, które trafiły do Szczecina, Warszawy i i Poznania i za tym z Pozytywów. tak? To były te kolekcje i trzy osoby napisały pracę magisterską. Czyli w sumie tam trochę materiału żeśmy zebrali na tyle, żeby, żeby można było zrobić całkiem niezłe. Te prace wyszły, tak? dwie zostały nagrodzone i jedna nie. Idea była taka, że mieliśmy się przejechać, yy, zobaczyć jak to wygląda, zastanowić się, czy nas to będzie w ogóle interesowało w przyszłości i zebrać kolekcję kultury materialnej, bo tam jedyną gotówką, którą żeśmy dostali, to była gotówka z paru muzeów w Polsce, które sobie yy, po prostu zarzuczyły tak. za tę kolekcję. Byłem po, drugim, po trzecim roku studiów. Przez dwa lata robiliśmy wyprawę. Z perspektywy dzisiejszych czasów było to dość heroiczne, bo kraj był nie, tak, grubo po stanie wojennym, był tylko ocet i, i co? I chińska herbata? Docenowe do miejsce było w Przez wyprawę przewinęło się jakieś 20 osób. Po drodze były dramatyczne wydarzenia łączenia się i dzielenia. Był nawet pomysł dwóch wypraw w pewnym momencie. W tym czasie został opublikowany dowcip Mleczki polegający na tym, że dziennikarz przeprowadza wywiad z podróżnikiem, który mówi, że właśnie wyjeżdża na wyprawę po to, żeby odszukać ślady poprzedniej wyprawy, więc wszyscy mieli straszny ubaw z tego powodu, a my żeśmy to bardzo przeżywali. No i po, po paru latach ciężkiej roboty, gromadzenia wszystkiego, co tylko można było, były to czasy, kiedy pieniędzy nie można było dostać, ale można było towar dostać, to znaczy konkretne rzeczy itd. Tak dalej, Wyposażenie tak dalej. w ogromną ciężarówkę, 7,5 z sprzętu, 12 osób wyjechało do Wenezueli bez żadnych dokumentów na możliwość prowadzenia badań, wiedząc o tym, że jest to niemożliwe do dostania przez reprezentantów komunistycznego jeszcze wtedy kraju. Samochód się w Wenezueli rozpadł, mimo tego, że był samochodem, który miał jechać do Angoli, bo w tym czasie wojna trwała, był to stary 266A, który rozsypał się w odległości 200 metrów od polskiej ambasady. To znaczy wał korbowy ścianę silnika, proszę Państwa, wyleciało ze środka wszystko i samochód został pod ambasadą jako wyrzut sumienia. Na przykład mieliśmy wycieraczki, proszę Państwa, 30 sztuk gumowych wycieraczek. Mieliśmy 20 namiotów, rowery składane i tak dalej, i tak dalej. Z tej wyprawy jedna osoba zwariowała, trzy osoby zostały i nigdy nie wróciły do Polski. Jedna wróciła i była represjonowana następnie. Przez pół roku czekaliśmy na pozwolenie rządu wenezuelskiego na prowadzenie badań. Zakończyło się to wizytą panów z DIM, dyrekcją de inteligencja Militar, czyli z wywiadu wojskowego, którzy przyszli autentycznie stwierdzić i to... Pierwszy raz już z wielkim zdziwieniem na świat popatrzyłem, przyszli stwierdzić, czy samochód nasz Star 266 A można przerobić, proszę Państwa, na amfibię. Uznali, że jesteśmy agendą. sześciu czy siedmiu studentów. Musiał być kierownik, więc był kierownik, było trzech kierowników, w sumie wyjechał ten trzeci, który najgorzej na ten wyszedł. I co? Był kierowca, był lekarz, który pojechał na tą wyprawę z żoną. To wyszła cała kupa ludzi. Znaleźliśmy się tam w okolicznościach, które z dzisiejszej perspektywy jak myślę, że to było strasznie trudne, no, znaleźliśmy się w kraju, w którym żeśmy nigdy nie byli, nie znając języka, jeszcze z komunistycznego kraju w dodatku, tak? By zupełnie bez wsparcia formalnego, oficjalnego ze strony ambasady, ambasada na nasz widok od razu patrzyli na nas jako na zło konieczne, które znowu przyszło zawracać głowę i w tym czasie handlowali na wielką skalę z Wenezuelczykami. Yy, używanymi ambasadorymi samochodami tymi, i diamentami, więc w związku z tym był to ambasador, jak dziś pamiętam, był w wymiętym czarnym garniturze, pokrytym łupierzem, proszę Państwa, drapiał się w brzuch, a jego żona chodziła w drewnianych tych w drewnianych chodakach i bez przerwy pytał, czy wyjeżdżamy tam, gdzie są diamenty. Nawiasem mówiąc, potem pisał intensywnie w naszej sprawie donosy, twierdząc, żeśmy kupowali to bardzo duże pieniądze. Wyprawa zaczęła się od Peru, potem miała jechać do Ekwadoru i Kolumbii, w Wenezueli. Indianie i Napa są też całkowitym przypadkiem. Enapa, dlatego, proszę Państwa, że w instytucji wenezuelskiej, która się nazywa Ministerio de Educación jest Departament dotyczący ludności tubelczej i tam byli ludzie, którzy mieli wyrazić zgodę na prowadzenie owych I tam poznaliśmy jednego dziwnego faceta, który zresztą właśnie był na wylocie z tej instytucji, który y, był fascynatem y, Wenezueli, różnych ciekawych zakątków, opowiadał różne fantastyczne rzeczy o tym kraju i między innymi mówił o tych miejscach w Wenezueli, które są jeszcze daleko, hej hej od cywilizacji, gdzie, do których turyści nie, nie docierają i że warto byłoby to pojmować. Między innymi on opowiadał Indianach Choti. W, w tamtych czasach, w połowie lat 80. ci Hothi byli jeszcze kompletnie nieznani, nikt o nich nic nie słyszał, byli uważani za białych Indian w ogóle. I tak to się od tego zaczęło, że powiedział, że jest taki obszar, gdzie tam do tych Choti można byłoby dotrzeć i mieszkają tam też taki ten Lud, który się potocznie nazywa panary, ale te, ten sektor tego ludu, który nie ma nic wspólnego ze światem zewnętrznym, że są w bardzo dużej izolacji. I jak gdzieś pamiętam, siedzieliśmy u niego w kuchni, on wyciągnął mapę, nakreślił nam jak powinniśmy jechać. Potem się okazało, że w, w, w skład tego, jaką to wszystko yy, nam wyrysował, to wchodziły tygodnie piechotą, trzeba byłoby i tak dalej i tak dalej, ale i od tego się zaczęło. Zdecydowanie. Ten pierwszy wyjazd, proszę Państwa, dla mnie, bo dla różnych członków wyprawy, on trwał róż z różną ym, długością. Dla mnie on, to było prawie półtorej roku. Byłem w Wenezueli. Pierwszy raz byłem tak długo za granicą. W ogóle był to pierwszy mój wyjazd za granicą wcześniej, z tylko DNRD. Z tego prawie cztery miesiące spędziliśmy w terenie ciurkiem zupełnie, także wjeżdżając pierwszy raz na oczy samochód zobaczyłem po czterech miesiącach. Wyjazd ten był tak traumatyczny, że po powrocie musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcę z, tą, z, tym, z tym strasznym dla mnie wtedy doświadczeniem zmierzyć się jeszcze raz, czy po prostu spokojnie mogłem też sobie to wtedy odpuścić i powiedzieć, że to jest po prostu nie dla mnie, jest to po prostu za trudne. Także odpowiadałem sobie na to 3 lata i odpowiedziałem sobie pozytywnie. myślę, że gdyby nie było to tak trudne dla mnie, że nie przeżyłem tak ogromnego rozczarowania samym sobą przede wszystkim, to najprawdopodobniej albo bym w ogóle z antropologii zrezygnował, albo bym sobie ją zostawił na takim poziomie letnim, takim neutralnym. Tak, antropologię jest nawet gdzieś ktoś poznaje, gdzieś jeździ, coś czyta na krótko, tak, jeździ na krótko, czyta na krótko, nie odpowiadały mi smaki, nie odpowiadały mi zapachy, nie, nie odpowiadała mi intensywność słońca. Główną barierę, oprócz w ramach tego wszystko to stanowiłem sam dla siebie, barierą. Wydawało mi się, że jadę bez żadnego wyobrażenia jak to powinno być, a potem się z czasem okazało, że mają ogromne wyobrażenie na swój własny temat. Tak? Ja przeżyłem dogłębne rozczarowanie samym sobą tym wyjazdem. Wydawało mi się, że kurczę, sobie dam radę, a sobie nie dałem rady. Wydawało mi się, że my miałem jakieś narzędzia, bo byłem już po trzech latach studiów, więc mam jakieś narzędzia intelektualne, żeby sobie dawać radę w poznawaniu. Okazało się, że tą wiedzę, którą mam, ona w żaden sposób się nie przykłada i w żaden sposób, ona się do niczego nie przydaje. Tak? Okazało się, że wydawało mi się, że mam łatwość w relacjach międzyludzkich, w nawiązywaniu tych relacji okazało się, że są dla mnie bardzo trudne. Wydawało mi się, że mam zdolności językowe, okazało się, że to jest dla mnie bardzo trudne. Wydawało mi się, że jestem stosunkowo wytrzymały i silny, okazało się, że, że tak nie jest. Wydawało mi się, że jestem w miarę odważny, okazało się, że tak nie jest. I jeszcze dziesiątki różnych rzeczy mógłbym do tego dołożyć któregoś pięknego dnia po prawie pół roku przyszło pismo z ministerstwa, w którym to, jak dziś pamiętam, że ministerstwo lamenta profundamente, czyli głęboko jest mu żal z tego powodu, pełno płyda autorizar dicha czyli w żaden sposób nie może wydać zgody na prowadzenie tej wyprawy i że po prostu poszli. No i no jest. jest koniec. I wtedy my żeśmy podjęli decyzję, część ludzi, czwórka, że pojedziemy bez tej zgody. Także my żeśmy przebywali przez cztery miesiące w terenie bez tej zgody, w tamtych czasach wiedząc, tak, że to w przeliczeniu jakieś są ogromne pieniądze. Przeprawiliśmy się na drugą rzekę linoko promem, trafiliśmy do miejscowości Kajkara i okazało się, że do rzeki Kuciwarona, którą trzeba było się dostać, jest jeszcze kupa, bo ponad 70 km. I tego samego dnia po południu z, z czterema skrzyniami żeśmy do tej rzeki autostopem dotarli. Przespaliśmy noc i rano przypłynęła z góry rzeki Łódź. W tej łodzi siedziały dwie zakonnice i wyprowadziły one, proszę Państwa, kobietę, która potem się okazała jedną z ważniejszych osób, która odegrała sporą rolę w późniejszych moich badaniach. Miała na imię Alicia, była żoną gościa, który się nazywał Timę. Mieszkała nad rzeką za Sarjapo. W dzieciństwie została porwana, przeniesiona z jednego miejsca do drugiego. Wysiadała z zakonnicami, ponieważ zakonnice wiozły ją do Kajkara do Dolorinoko, do dentysty, miała zapalenie okosy. W ten sposób zaczęło się moje spotkanie z Indianami i Po trzech miesiącach pojawił się helikopter ze służbami antymalarycznymi. Pierwsze, co pamiętam, to wysiadła z tego helikoptera młoda kobieta w butach na szpilkach i w czym? I na wierzchu miała taki biały, ten, jak to się nazywa, taki fartuch, taki. Zanim wyszedł drugi lekarz z, z tą, z butelką Pepsi w ręku, się tak temu przyglądali i się rozesz... Y y po, po wiosce się przeszli z pytaniem, czy ktoś jest chory na malarię. Pamiętam do dziś ten huk tego helikoptera, już przez parę miesięcy nie słyszałem. I ci pracownicy powiedzieli, że nas poznali, bardzo mi była rozmowa, i powiedzieli, że no, oni mają obowiązek zawiadomić władzę, że my tu jesteśmy. No, że się przedstawili jako turyści, którzy jeżdżą sobie po kraju. Oni no, mówią, że jest taki wymóg. Także przez ten miesiąc czekaliśmy na następny helikopter, który nas zwinie ale się nie pojawił i wróciliśmy do Kajkary. I w Kajkarze yy, przy dojeździe do Kajkary zabrał nas nad rzeki jakiś człowiek, się zatrzymał, coś tam kupował w pewnym momencie podchodzi jakiś gość i mówi do nas, a to wy jesteście ci biali, którzy na seria tak? No tu już was też szukają. No to naprawdę było, ta z tyłu wizja tych pieniędzy i tak dalej była naprawdę... Samochód podjechał pod OSEI, czyli pod instytucję, która zajmuje się badaniami statystycznymi, znaczy robiły co robiły, spis powszechny Indian w tym czasie. Wyszedł jakiś pracownik, popatrzył na nas, przywitał się i mówi, Jan, macie szczęście. Mówię, Już mieliśmy was jechać po was, żeby was zabrać stamtąd, ale niestety te, te prace nad tym, spisem powszechnym tam zabrały wszelki czas i, i wolę, żeby nas tam poszukiwać i tak się to, tak się to rozeszło.